Ewangelia Marka, rozdział 6. I gdy wyszedł stamtąd, przyszedł do swojej ojczyzny i szli za nim jego uczniowie. I gdy nadszedł dzień odpoczynku, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchając tego zdumiewało się i mówiło skąd ten to ma? I co za mądrość, która jest mu dana że się takie cuda dzieją przez Jego ręce. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, brat Jakuba i Józefa i Judy i Szymona? I czy tu u nas nie ma jego sióstr? I gorszyli się nim. Ale Jezus powiedział do nich, nigdzie prorok nie jest zgardzony tylko w swojej ojczyźnie i między krewnymi i w swoim domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu i obchodził, nauczając okoliczne miasteczka. I zwołał do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać po dwóch i dał im władzę nad duchami nieczystymi. I rozkazał im, aby nic nie brali na drogę, jak tylko laskę, ani torby, ani chleba, ani pieniędzy. Ale żeby zawiązali sandały i nie wdziewali dwóch sukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam mieszkajcie, dopóki stamtąd nie wyjdziecie. A którzykolwiek nie przyjęli, by was ani was nie wysłuchali, Wyjdźcie stamtąd, otrząśnijcie proch z swoich nóg na świadectwo im. Prawdę za prawdę, opowiadam wam, lżej będzie w dzień sądu Sodomie i Gomorze niż temu miastu. A oni wyszli, głosząc, aby się uznali. I wyganiali wiele demonów i wiele chorych, namaszczali olejem i ich uzdrawiali. I usłyszał o nim król Herod, bo głośne stało się jego imię. I powiedział, Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieła mocy działają w nim. Inni mówili, to jest Eliasz, inni natomiast mówili, to jest prorok albo jak jeden z proroków. Herod słysząc to powiedział, to jest Jan, którego ja ściąłem, on zmartwychwstał. Sam bowiem Herod posłał i pojmał Jana i wsadził go do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata, gdyż ją pojął za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie godzi się, abyś miał żonę swojego brata. A Herodiada miała urazę do niego i chciała go zabić, ale nie mogła, bo Herod obawiał się Jana, wiedząc, że był to mąż sprawiedliwy, i święty, i ochraniał go, a słuchając go wiele czynił i chętnie go słuchał. I przyszedł sposobny dzień, kiedy Herod swoje urodziny Wyprawiał ucztę dla swoich dostojników i dla trybunów wojskowych i dla ważnych osobistości z Galilei. A gdy weszła córka Herodiady i tańczyła, podobała się Herodowi i współbiesiadującym. Wtedy powiedział król do dziewczynki: proś mnie o co chcesz Adamci i przysiąg jej o cokolwiek byś mnie prosiła. Dam ci aż do połowy mojego królestwa. A ona wyszła i powiedziała swojej matce, o co mam prosić? A ona powiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. A ona zaraz śpiesznie przyszła do króla i prosząc mówiła, chcę, abyś mi teraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. I król bardzo się zasmucił, ale ze względu na przysięgę i ze względu na współbiesiadujących, nie chciał jej odmówić. I król zaraz posłał kata i rozkazał przynieść jego głowę. A gdy on poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł jego głowę na misie i dał ją dziewczynce, a dziewczynka dała ją swojej matce. Gdy usłyszeli to jego uczniowie, przyszli i wzięli jego ciało i położyli je w grobie. A apostołowie, gdy przyszli do Jezusa, opowiedzieli Mu wszystko, co czynili, i co czynili i czego nauczali. I powiedział im, idźcie sami na osobność, na puste miejsce i trochę odpocznijcie, bo wielu było tych, którzy przychodzili i odchodzili tak, że nie mieli nawet wolnego czasu na posiłek. I odpłynęli w łodzi na miejsce puste na osobność. I widział ich lud, że odpłynęli, wielu go poznało i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast. I wyprzedzili ich i zgromadzili się wokół niego. A gdy Jezus wyszedł, ujrzał wiele ludu i użalił się nad nimi, bo byli jak owce mające pasterza i zaczął ich nauczać wielu rzeczy. I gdy była już późna pora, przystąpili do niego jego uczniowie i rzekli, to miejsce jest puste i pora już późna. Rozpuść ich, aby poszli do okolicznych wsi i miasteczek i nabyli sobie chleba, bo nie mają co jeść. A on odpowiadając powiedział im, dajcie wy im jeść i powiedzieli mu, czy mamy pójść i nabyć za 200 denarów chleba i dać im jeść? A on powiedział im, ile macie chlebów, idźcie i zobaczcie. A oni dowiedzieli się i mówią pięć i dwie ryby. I kazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. I usiedli rząd za rzędem po stu i po pięćdziesięciu. A wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, błogosławił i łamał chleby, i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nich. I owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy, i byli nasyceni. I zebrali pełnych dwanaście koszów, kawałków, a także z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było około pięciu tysięcy mężów. I zaraz kazał swoim uczniom wejść do łodzi, i wyprzedzić go na drugą stronę do Betsejdy, zanim on rozpuści lód. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź znajdowała się na środku morza, a on sam był na lądzie. I widział, że spracowali się, wiosłując, bo mieli przeciwny wiatr. A około czwartej warty nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, a chciał ich wyminąć. Ale oni, gdy go ujrzeli idącego po morzu, myśleli, że to zjawa i krzyknęli. Gdyż wszyscy go widzieli i zlękli się. Lecz on zaraz przemówił do nich i powiedział im, ufajcie, to ja jestem, nie bójcie się. I wstąpił do nich, do łodzi i uciszył się wiatr, a oni byli bardzo zdumieni i zdziwieni, bo nie zrozumieli cudu z chlebami, gdyż serca ich było skamieniałe. A gdy przeprawili się, przyszli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. A gdy wyszli z łodzi, zaraz go rozpoznano. I obiegli całą okoliczną krainę i zaczęli znosić na łożach tych, którzy się źle mieli, a tam, tam gdzie usłyszeli, że jest. I obiegli całą okoliczną krainę, zaczęli znosić na łożach tych, którzy się źle mieli tam, gdzie usłyszeli, że jest. I gdzie tylko wszedł do miasteczek, albo do miast, albo do wsi, kładli chorych po ulicach i prosili go, aby mogli dotknąć się tylko z kraju jego szaty. I ci, którzy się go dotknęli, byli uzdrowieni